Rozdział 21. Co robisz wieczorem? Składanie propozycji i przyjmowanie, odrzucanie oferty. Kiedy chcesz kogoś gdzieś zaprosić, możesz to powiedzieć tak. Ich habe lust heute Abend auszugehen. Mam ochotę wyjść dziś wieczorem. Was machst du heute Abend? Co robisz dziś wieczorem? Hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Czy masz jakieś Plany na Weekend? Bist du morgen beschäftigt? Czy jesteś jutro zajęta? Möchtest du meine Freunde kennenlernen? Czy chciałabyś poznać moich przyjaciół? Vielleicht fahren wir für zwei Tage ins Gebirge. Może pojedziemy na 2 dni w góry. Was sagst du zu einem Restaurantbesuch heute Nachmittag? Co powiesz na wyjście do restauracji dziś po południu? Hast du Lust, meine Familie zu besuchen? Czy masz ochotę odwiedzić moją rodzinę? Odpowiesz. Gern. Chętnie? Ich möchte sehr gerne. Bardzo chciałabym. Danke für die Einladung. Dziękuję za zaproszenie. Ich danke dir für die Einladung. Dziękuję Ci za zaproszenie. Natürlich, klar. No, oczywiście. Warum nicht? Dlaczego nie? Danke für die Einladung, aber ich denke das ist keine gute Idee. Dziękuję za zaproszenie, ale myślę, że to nie jest dobry pomysł. Vielleicht das nächste mal. Może następnym razem? Nein, danke. Ich habe gar keine Lust. Nie, dziękuję. Nie mam w ogóle ochoty.